jest tak dotykalny, i tak odczuwalny, tak namacalny, czasem boleśnie, radośnie, ale najczęściej boleśnie dla niektórych, yy, może być iluzją, A jednak temat jest na tyle ciekawy i prowokujący, że jednak wiele znanych postaci zajmowało się tym tematem. Począwszy od wet, hinduskiej filozofii, która mówi o maju. Maja jest to iluzja. Mają nazywa się świat, nazywa się tam świat materialny, ten, który my znamy, w którym żyjemy, który przeżywamy, dramatyzujemy, który nas potrafi uskrzywdzić albo zabić. Osobą, która również rozważała ten temat był Platon i on miał pogląd, że świat materialny jest tylko i wyłącznie odbiciem niejako w krzywym zwierciadle świata idei. Dla Platona świat idei to był świat idealny, niewzruszony i niezmienny, który był pełen w każdym celu, doskonałych przedmiotów, doskonałych figur emanacji. Świat materialny natomiast był czymś w rodzaju właśnie bicia w krzywym zwierciadle tego, co, się, co znajdowało się w świecie idei. Stąd, według Platona, świat materialny był pełen i jest pełen niedoskonałości i jakby totalnych zniekształceń, miłości, piękna i zagadnień etycznych. Nie Niedaleko sięgać. Każdy z nas pewnie zna film pod tytułem Matrix, swego czasu przebój. Olśnienie pewnie filozoficzne dla niektórych. Jak wiadomo, Matrix nie mówił o niczym innym, jak właśnie o czymś w rodzaju wirtualnego świata, w którym żyjemy w świecie alternatywnym, który jest tym prawdziwym, pełnym prawdziwych emocji yy, i, i pełen tajemnicy i ogromnych możliwości i świat ten wirtualny, który uchodzi za ten realny i prawdziwy dla całej rzeszy ludzi, którzy tak naprawdę nie istnieją, tylko funkcjonują jako jakieś właściwie mm, istoty zupełnie bezwolne, podłączone do wirtualnego świata. No, temat bardzo inspirujący. Na tyle inspirujący, że e, nawet słynna gra, która wzbudziła tyle emocji często w, e, no, wśród ludzi, w społeczeństwach, e, tam gdzie dotarła, Second Life, e, też w pewnym sensie umożliwia jeszcze oczywiście w niedoskonały sposób, ale na tyle sugestywny, życie jakby w wirtualnym świecie. Słyszałam o tym, że firmy wykupują reklamy w świecie Second Life, czyli praktycznie wyglądałoby na to, że świat ten w cudzysłowie realny, który znam, przynosi się nagle świat wirtualny, w tej chwili w komputerze. Czemu miałoby, co by miało stać na przeszkodzie w tym, byśmy my, również nasz świat realny był tylko e, rodzajem gry Second Life dla kogoś od nas większego. To są też teorie tego typu, że, że wszystko jest energią pojęcie było obecne w wielu filozofiach starożytnych w hinduizmie, również w filozofii e, chińskiej e, azjatyckiej w ogóle. Właściwie co za tym idzie że wszystko jest energią? Po pierwsze to stwierdzenie stwierdza, że wszystko jest jednym bo nie jest tak jeśli wszystko składa się z jednej materii jaką jest materii siednego składnika, jakim jest energia, energia szeroko pojęta, to wszystko, co widzimy, wszystko, co obserwujemy, jest po prostu zagęszczeniem tej energii w danej wizji, w dany, w dany sposób. A co za tym idzie, jeśli jest zagęszczeniem energii, to jeśli posiądzie się sposób panowania nad tą energią, to można zagęścić ją w różny inny sposób. Praktycznie y, można posunąć się jeszcze dalej, że świat, który jest zagęszczeniem energii, i te emanacje, które widzimy w świecie materialnym, drzewa, ptaki, chmury, domy, ludzie w takim, a nie innym kształcie y, wszystko jest po prostu tylko konkretnym zagęszczeniem energii. Y, zagęszczeniem energii pod wpływem jakiejś nadanej temu siły. W związku z czym nic nie jest ostatecznie określone, bo tą energię można w różny sposób zagęszczać i z tych samych składników, z jakich składa się dom, hipotetycznie, czyli z tej energii, z której powstała emanacja domu, można stworzyć coś zupełnie nowego, zależnie od swojej wyobraźni i wiedzy. Oczywiście pojęcie gdzie wszystko jest energią i y, y, y, ta cała dewakacja, jaką ja tutaj prowadzę odnośnie świata energii, jest y, pewnie dla wielu ludzi dosyć y, abstrakcyjne, dosyć raczej odjechane, nawet powiedziałabym, ale niedaleko sięgać. Przecież każdy miał fizykę w szkole podstawowej, bo owszem ta fizyka nie była zbyt rozbudowana też pewnie nie jeden z nas puszczał ją mimo uszu, ale pewnie mm, pewien zakres wiedzy nabyliśmy. A mianowicie taki, że cały wszechświat składa się z atomów najmniejszej cząsteczki materii, rzeczy materialne, właściwie wszystko składa się z atomów odpowiednio zagęszczonych, odpowiednio skupionych, a co sprawia, że one się skupiają właśnie w taki, a nie innych kształtach. Przecież to nie jest tylko budowanie, yy, stawianie cegły na cegłę, bo cegła przecież też jest tylko skupiskiem atomów. Człowiek, ciało ludzkie jest również skupiskiem atomów, tylko skupiskiem atomów, które się skupiły akurat w taki, a nie inny kształt. Zatem czy można mówić, że świat, który my widzimy i postrzegamy w takim, a nie innym kształcie, jest światem realnym? Tutaj muszę nadmienić o, y, kilka słów o filmie, niezwykłym filmie, który bardzo mnie zainspirował. Uważam, że jest filmem y, obowiązkowym dla każdego człowieka, aczkolwiek dla wielu być może nie będzie do końca zrozumiany, ale myślę, że każdemu może dać... Y, na pewno jakiś rodzaj wiedzy. Polskiego tytułu nie potrafię powiedzieć, ponieważ o ile wiem ten film w Polsce w wersji polskiej jeszcze chyba nie dotarł. Aczkolwiek może się mylę. Jeśli dotarł to bardzo się cieszę. W wersji angielskiej tutaj mu proszę zobaczyć mój angielski. bo po po Powinnam pewnie do tego podcastu e, najpierw nauczyć się wymawiać e, nie kalecząc języka, ale Film nosi tytuł What the bleep do we know? I jest to dokument w, którym, dokument, w którym pewnie dla rozrywki oglądającego trochę, ale też na rozluźnienie wpleciono wątki fabularne. Jest to film, w którym wypowiadają się różnego rodzaju postacie te związane z światem duchowym, ale przede wszystkim wypowiadają się ludzie nauki i to z, głównie z dziedziny fizyki kwantowej. Przed tym filmem słyszałam co nieco o fizyce kwantowej, gdzieś tam mi się ubiło uszy, ale z założenia zakładałam, że jest to sprawa tak skomplikowana, że pewnie nie za bardzo jestem w stanie ją pojąć i specjalnie nie zadawałam sobie trudu w dociekaniu tego tematu. Ten film jednak myślę, że na pewno nie przekazał całej głębi fizyki kwantowej, bo myślę, że to jest głębina ogromna i nie mająca końca dla tych właśnie, którzy nawet siedzą w tym temacie. Jednak myślę, że pewne zagadnienia, które zostały przekazane w tym filmie, które odkrywają pewien fragment rzeczywistości. Są bardzo interesujące, no i przystępnie podane w tym filmie, i dlatego warto go zobaczyć. Wypowiadają się nam właśnie filoso... również filozofowie, ale wypowiadają się tam fizycy kwantowi. I co bardzo mi się spodobało, w filmie tym fizykę kwantową nazy... nazywa się fizyką możliwości. A jak słyszę, fizyka możliwości, to uśmiecham się w duszy i, e, i uskrzydlam się niejako, bo jeśli żyjemy w świecie, w którym kieruje fizyka możliwości, praktycznie to jest to świat możliwości. Jeśli jest światem możliwości, to nie ma przeszkód e, tworzyć coś nowego i tworzyć e, coś zgodnie z własnym, własnym wyobrażeniem. o tym mówi też ten film, że według odkryć now nowych, które oczywiście e, wiadomo, nie wiem, czy każdy sobie z tego zdaje sprawę, ale w świecie naukowym jest tak, że e, to, co nauczyliśmy się w szkole, niekoniecznie odpowiada temu, co aktualnie w tej dziedzinie e, się wie. I tak sprawa się ma często z, z... No, chociażby przykładem jest ewolucja, której nauczę się Albo bardzo mądrze, teoria ewolucji Darwina, która w kręgach osób siedzących w temacie jest coraz częściej podważana. I wcale nie chodzi tu o jakieś chrześcijańskie, czy katolickie, czy religijne zapędy, które chcą koniecznie udowodnić istnienie Boga, tylko chodzi po prostu o fakty, o badania, o dociekania w tej dziedzinie, które coraz częściej podważają tą teorię ewolucji Darwina. I tak jest właśnie z innymi odkryciami. Każde nowe odkrycie, zanim dotrze do takiego szeregu obywatela, jakim większość z nas jest, po prostu przechodzi ogromną drogę daleką, daleką i bardzo długotrwałą. I my często uważając się za mądrych i za jakichś takich y, oczytanych i ciągle na bieżąco, czasami jesteśmy po prostu śmieszni, bo. Bo nie jesteśmy świadomi tego, że w międzyczasie równolegle, że już połóżmy rok temu, czy dwa lata temu, czy pięć lat temu, no w świecie naukowym te zagadnienia i pojęcia o tych zagadnieniach się dosyć, dosyć zmieniły, a my po prostu ciągle tkwimy w tych przekonaniach, które nam wpojono gdzieś tam dawno temu. to wytłumaczyć jest to dosyć skomplikowane. Myślę, że najlepiej obejrzeć ten film i, i po prostu krok po kroku albo kolejny raz go obejrzeć, bo jest tam dużo czytania i, i dużo rzeczy do zrozumienia. W każdym razie spróbuję to Wam przekazać, że jest to świat, w którym jednocześnie dzieją się różne możliwości danego, danej czynności. Załóżmy, wchodzisz na boisko, jest tam zresztą analogia do boiska, Wchodzisz na boisko i, yy, i możesz wrzucić tą piłkę do kosza, możesz też nie trafić, możesz wrzucić piłkę do kosza, możesz nie trafić w kosz, możesz wycofać się z boiska i zrezygnować. Możesz zrobić mnóstwo rzeczy i te wszystkie możliwości istnieją w tym samym czasie, I w momencie, kiedy tą możliwość, którą z tych możliwości wybierasz, wybierasz jakby odpowiednią drogę, która kumuluje która generuje następne możliwości danej kolejnej czytności. I tak w kółko, że całe życie nasze składa się z tych wyborów między możliwościami. I nie znaczy to wcale, że któraś z możliwości, którą wybieramy, jest zła lub gorsza, lepsza lub gorsza. Każda z tych możliwości jest po prostu możliwościami bez wartościowania. I każda z tych możliwości, Każda z nich pociąga za sobą następne możliwości, które też wybieramy własnym wyborem. Czyż to nie fascynujące? to odbierać pesymistycznie i stwierdzić, że no tak wybra, załóżmy wybiorę jakąś, z tych tysiąca możliwości wybiorę jakąś jedną i wtopię się i gdzieś tam mogłem wybrać jakąś inną e, i inaczej to wszystko poprowadzić. A z tej fizyki, z tej prawdy o fizyce czołgowej wynika, że że właściwie to tak jakbyśmy poruszali się czymś, co jeszcze nie istnieje, jakbyśmy w tym samym momencie byli w miejscu, który otoczone jest jeszcze nicością i dopiero z pierwszym wykonanym naszym krokiem tworzymy rzeczywistość na ten czas naszego pierwszego kroku, własnym wyborem. Nie wiem, nie wiem czy potrafię Wam to przekazać, energetycznie. Najlepsze by było przekatanie mentalne kanałem jakimś podświadomie. To by było chyba najdoskonalsze. Chociaż w mojej głowie w tej chwili jest dosyć duży chaos. Bo to są tematy, które mnie bardzo, bardzo inspirują, które otwierają po prostu serce i wyobraźnię. Bo jeśli tak jest, jeśli faktycznie świat Materialny jest y, niczym więcej jak tysiącem milionów milionem możliwości, które wybieramy własną wolą, własną decyzją, to, to nigdy nie jest tak, że jesteśmy na jakąś sytuację skazani. Zawsze możemy dokonać, wybrać z kolejnych tysiąca możliwości, y, które wcale nie muszą być złe, jeśli już, to już my zrobiliśmy jakiś zły krok. Jeśli tak jest, nie? jeśli z każdym krokiem, który wykonujemy, Tworzymy rzeczywistość na ten czas, na ten moment, w którym jesteśmy. Że właściwie y, świat jakby nie istnieje, on się buduje jakby na, w ty, na dany moment, na teraźniejszość w naszym życiu. Na... To tak jakby scenografia y, y, y, tworzyła się na nasze życzenie, na nasz. Wykonujemy krok i na ten moment. Na tą sekundę, ułamek sekundy, jedną tysięczną sekundę, tworzy się po prostu na, na nasze życzenie ta na scenografia, w której żyjemy i którą uznajemy za rzeczywistą, e, prawdziwą, bolesną, dramatyczną i jakąś bardzo trudną, albo odwrotnie, albo tą radosną, euforyczną i uskrzydlającą. fizyki kwantowej wynika, że to my tworzymy tą rzeczywistość, że właśnie każdym wyborem, który dokonujemy z tych miliona możliwości, to jeśli tak jest, jeśli świat jest energią o odpowiednim zagęszczeniu, o tylko jakimś tam konkretnym zagęszczeniu, jeśli świat jest pełen atomów i wszystkie jest składają się z atomów, o odpowiednim skupieniu, wcale niejednoznacznie jednoznacznie określonym i nie, nie, nie mm, ostatecznie określonym, to znaczy, że właściwie wszystko kształtuje się na nasze życzenie. To znaczy, na własnym duchem, umysłem możemy stwarzać naszą rzeczywistość. I jeśli jesteśmy tego świadomi, że świat jest właśnie tysiące możliwości, że właściwie rzeczy, które uznajemy za, rzeczy materialne, dotykalne i niezmienne i ostatecznie określone nie są wcale takimi rzeczami, to nam okazuje się, że jesteśmy twórcami tego, co chcemy widzieć. Możemy wybrać, co chcemy widzieć, co chcemy stworzyć w naszym życiu. Czy chcemy stwarzać miłość, radość, czy ciągnące się dramaty. Czy chcemy stwarzać y, wspaniałych ludzi, przyjaznych, emanujących przyjaznymi energiami do nas, czy, czy raczej y, dookoła się stwarzamy wrogów i y, podłożycie. Dla mnie jest to fascynujące, bo to tak jakby materializować hasło, że duch panuje nad materią, że właściwie początkiem wszystkiego jest to coś, to, to ten duch, czy umysł, nie wiem jak nazwać, jest tą sprawczą energią, która decyduje o tym, jak skupi się energia w danym momencie, w jakie emanacje. Na pewno czytałam też książkę pewnego filozofa. To był też bestseller chyba swego czasu, parę, parę lat temu, mogło to być z sześć lat temu co najmniej, nie? Chyba jeszcze dawniej. Pracowałam wówczas w księgarni. Bardzo mnie poruszyła książka, która była w sumie zapisana, napisana dla córki autora, o ile dobrze pamiętam, która miała na celu przybliżyć jej świat filozoficzny ogólnie ale podany w taki sposób, by dziewczynka, nie wiem, ilu letnia, yy, była w stanie to yy, coś wyciągnąć z tej książki. I książka osiągnęła ogromny sukces, bo jest to książka Świat Zofii. Yy, tutaj też mogę przekręcić imię, ale. Yy, Josten Garder. I ta książka oprócz tego, że przybliża rzeczywiście różne teorie filozoficzne w które wplata się historia jakaś popularna, historia jakiejś dziewczynki i psa. Zaskakującą refleksją tej książki jest to, że nasze pojęcie o świecie jest tym, czym... E, pojęcie pchły żyjącej w sierści królika. No, to jest brutalne porównanie, ale uzmysłowia to, że to, co postrzegamy jako realne nie musi wcale takie być. Znaczy, to, co postrzegamy jako ostateczne i jedynie jedyne określone i prawdziwe, nie musi wcale takie być, bo w momencie, kiedy wreszcie uda się wesprzeć tej pchle na, tą, na ten szczyt yy, Włoska z sierści królika. Okazuje się, że przed jej oczyma ujawnia się prawda, której w ogóle nie brała pod uwagę, że jest to tylko organizm, który żyje gdzieś w sierści królika, czyli czegoś większego, co żyje też w swoim świecie i myśli, że wszystko mówi. To tak jakby niekończący się, nie się łańcuch hipotez na temat świata i tak jest z tymi atomami od no, najmniejszej cząstki atomu najmniejszej e, cząstki atomu która stwarza niebawskę no w, w naszym widzianym świecie prawdopodobnie jest mnóstwo istoty organizmów, dla nas po prostu nie dostrzegane, tak małe a jedna stworzona z tych atomów i począwszy od tych najmniejszych istot e, stworzonych z tego samego atomu, z którego my jesteśmy stworzeni z tych samych rodzajów atomów, tylko o, m, większą, mniejszą lub istotę skupionych. To, zacząwszy od tych najmniejszych organizmów, a skończywszy na wszechświecie, wszystko składa się z tych samych atomów. Tylko kwestia po prostu zagęszczenia tych atomów właśnie w takie emanacje. to nasza mądrość w cudzysłowie pojęcia o świecie wydają się tak ostateczne i takie przemyślane takie bardzo podkrywane przez wszystkich mądrych ludzi naukowców i takie ostatecznie określone już nie pozostawiają prawie miejsca na jakieś tajemnice i domysły Przychodzi mi na myśl pewna historia, przeczytałam ją bodajże w Bhagavad odnośnie ślepców, którzy spotykają słonia i każdy z nich ma swoją niesamowicie poważną i ostateczną teorię na temat, czym to jest to, co napotkali na drodze. Jeden złapał za ogon i mówi, to coś jest proste i chude. Ktoś inny złapał za ucho i mówi, że nie, że... że nie jest wcale wąskie, chude, to jest szerokie i cienkie. Ktoś inny złapał za trombę. Co wy opowiadacie? Przecież to coś jest na pewno długie, grube i wywija się. Ktoś inny złapał za nogę i oczywiście twierdził coś zupełnie innego i ślepcy w żaden sposób nie mogli dojść do porozumienia, a prawda była jeszcze inna. Prawda okazał się po prostu słoń i tak właśnie z naszym postrzeganiem świata często złapiemy jakiś fragment świata i już myślimy że wszystko o nim wiemy że już jesteśmy tacy mądrzy i przemądrzamy się, wymądrzamy się przed innymi i określamy że ja już to wiem, że bzdury gadasz co ty, co ty możesz wiedzieć o świecie ja już tutaj posiadłem wiedzę, przeczytałem tyle książek zobaczyłem tyle filmów mądrzy ludzie się wypowiadali i, I już naprawdę mam wiedzę ogromną na ten temat, i to, to co mówisz, jest po prostu nie do pomyślenia, absurdalne. A prawda jest taka, że przynajmniej każdy z nas postrzega ten świat z tej głębi e, króliczej sierści, e, i bardzo nielicznym z nas udaje się wspiąć na ten szczyt e, tego kłaczka. <grym> e, a to też nie przesądza o tym, że się wie wszystko, ponieważ poznaje się dopiero kolejny fragment kolejnej, większej całości. Dlatego myślę, że naprawdę rzecz człowieka, to znaczy wiem bezpiecznie jest znacznie bezpieczniej jest i na tym się opiera w sumie cały świat że y, określamy lubimy by rzeczy miały określenie jednoznaczne y, bo tak poruszać się łatwiej w świecie lepiej jest poruszać się w świecie poszuflatkowanym, nic nas nie zaskoczy, wszystko jest określone ale tak naprawdę świat nie jest taki nie da się schować w szufladki no, pewne schematy, które, na których bazujemy y, w społeczeństwach, no, się szufladkują, bo jest to jakiś tam wzór, który przyjęto na razie lepszego wzoru chyba nie, nie określono, no, nie wymyślono. Myślę, że y, nowa era, y, era wodnika, która właśnie się zaczęła, no, być może przyniesie, y, przyniesie nowe spojrzenie, nowe modele istnienia społeczeństwa międzyludzkich i budowania tego świata póki co jednak bazujemy na tych właśnie takich sprawdzonych, cudzysłowie niedoskonałych oraz sprawdzonych sposobach budowania rzeczywistości ale myślę, że lepiej mieć umysł otwarty myślę, że właśnie przy otwartym umysłu zdarzają się rośnienia, zdarzają się odkrycia bo umysł zamknięty, który raz określił świat i uznał to jako ostateczność. Po prostu nawet jeśli spotka na swojej drodze prawdę otrze się o nią, nie zauważy jej. myślę, że jest po prostu lepiej otwierać umysł, owszem, nie popadać w każdą, w każdą absurdalną teorię, która się pojawia, bo można sfiksować, ale nie odrzucać jej z założenia tylko przynajmniej choć chwilę się nad nią zastanowić moje osobiste zdanie tak na koniec na, na temat iluzji potencjalnej iluzji świata jest takie że wierzę naprawdę bardzo głęboko wierzę że duch panuje nad materią że duch i to nie duch jakiegoś tam większej istoty, istoty w ogóle, jako jakiejkolwiek, że duch, jako ta materia taka nie, nieuchwytna, jako ta energia, która jest wszystkim, po prostu jest mocą stwórczą. W związku z czym, jeśli posiąć wiedzę kształtowania myśli, panowania też nad myślą, nad duchem, to jesteśmy w stanie stwarzać rzeczywistość taką, jaką sobie ją chcemy widzieć. I, i nie jest to wcale siła, która jest tak trudna do, do, do nauczenia, do osiągnięcia. Nie jest ona też dana tylko i wyłącznie z Myślę, że w tą zdolność jesteśmy wyposażeni wszyscy, tylko, że po prostu z jakichś powodów dostaliśmy pozbawieni tej mocy, wmówiono nam, że tej mocy nie mamy, że nie mamy tych y, nadprzyrodzonych zdolności, albo, że nie można ich mieć, bo są bardzo złe i pochodzą ze złego źródła. Y, moim zdaniem jest to y, nic więcej jak manipulacja. Człowieka postrzegam jako istotę, y, jeśli już w ogóle materialną, to na pewno w równym stopniu materialną i duchową, a Przyznam, że chyba bardziej duchową niż materialną materię, postrzegam trochę jak taki przyrząd, który nam dano na jakiś czas, którym, bo jak z samochodem, który otrzymujemy i na jakiś czas prowadzimy go, a nie znaczy wcale, że jesteśmy tym samochodem, tak samo nie znaczy wcale, że jesteśmy tym ciałem. Baby down. duchową istotą, to właściwie mamy nieograniczone możliwości. I umiejętności kształtowania energii można się po nauczyć. Przede wszystkim pierwszym krokiem jest chyba uwierzyć w to, że jest to możliwe. W momencie, kiedy się ma wiarę, że jest że, że tak właśnie, taka jest rzeczywistość, że, że świat duchowy jest tym silniejszym, potężniejszym, to stajemy w pozycji Nieprzegranego, ale zwycięzcy tego, kto sam kształtuje swoją rzeczywistość i naprawdę mam ogromne przekonanie o tym, że tak właśnie jest, że, że wystarczy odrobina dyscypliny i opanowania własnej energii, własnych myśli, by stworzyć świat taki, jaki jest Czy nasz świat w naszym momencie. Ktoś kształtuje rzeczywistość, że przez to są możliwe wszelkie cuda, wszelkie rzeczy, które się normalnie nie mieszczą w ramach fizycznego, postrzeganego w cudzysłowie jako ten prawdziwy, jedyny i niezmienny, kierujący się niezmienny. rzeczy, co szczęście częściej przemyka do naszej rzeczywistości. Od czasu do czasu słyszymy o różnych nie mieszczących się w głowach rzeczach, których nauka nie umie wytłumaczyć. I pięknie, że tak się dzieje, że jednak czasem przychodzi nam refleksja, że jednak może nie całkiem jest tak, jak nam wpojono, że ten świat, ten Matrix jest realny i jedyną dla nas alternatywą, że musimy żyć w Matrixie i musimy żyć w tym złudzeniu i w tym wirtualnym świecie tak, jak jego zasady są określone. Myślę, że możemy wyrwać się z tego Matrixa właśnie siłą własnej myśli, własnego, własną wiedzą o tym, Czym jest realności, czym jest prawdziwa siła i moc. jest hmm. i i Mam nadzieję, że nie przekazałam Wam tego zbyt chaotycznie. Myślę, że mam nadzieję, że choć odrobinę zainspirowałam do przemyślenia na ten temat i choć odrobinę dodałam wiary w to, że świat wcale nie musi być taki, jak czasem nam się wydaje dramatyczny, pełen cierpień, pełen nieszczęść i nieukładających się planów dla niektórych y, świat właśnie jest takim, takim miejscem. A myślę z drugiej strony, że y, wiele zależy od naszego po prostu, punktu widzenia, y, jak z tą pełną i pustą szklanką. Dla pesymisty szklanka jest do połowy pusta, a dla optymisty pełna, a ciągle chodzi o tą samą szklankę, która po prostu jest tylko do połowy napełniona, albo aż do połowy wszystko jest względne. No, cieszę się, że na tym świecie istnieją ludzie, istnieli ludzie, którzy mm, wzbogacali świadomość człowieka o takie rzeczy, które jeszcze nie do końca są w sumie, których nie da się do końca ciągle jeszcze uzasadnić i zmierzyć. Jest to dla mnie fascynujące, bo ten jest dla mnie siłą nadrzędną. Kto wie, czy nie jedyną właściwą, prawdziwą siłą. Myślę, że jeszcze nieraz y, będzie okazja, by rozwinąć ten temat i y, nainspirować y, y, Was jeszcze w tym temacie. Póki co naprawdę zachęcam do obejrzenia filmu, o którym wspomniałam. Tytuł oczywiście będzie podany w podcaście e, prawidłowo, bo moja wymowa angielska bardzo ma wiele do życzenia i e, mogło być dosyć utrudnione rozszyfrowanie tego filmu. E, umieszczę na pewno odnośnik do tego wyjątkowego jak dla mnie e, filmu. Oczywiście też umieszczę tytuł, e, jeszcze raz książki namiary na książkę e, Świat Zofii. W takim razie będę kończyć ten czwarty odcinek mojego podcastu. Teraz pożegnam się z Wami i życzę Wam świadomości, że świat jest światem możliwości. I to Wy decydujecie, którą z tych miliona możliwości wybieracie. Bez poczucia winy i bez obciążania się i denerwowania, czy ta możliwość, którą wybieracie, jest jedyną dobrą, czy jest może jedyną złą. Życzę Wam poczucia, że w życiu jest miejsce na sprawy, rzeczy, wydarzenia przekraczające granice fizyki. I nic nie stoi na przeszkodzie, by każdy z nas tworzył własną, niepowtarzalną i niepodlegającą kompromisom rzeczywistość. Tym optymistycznym akcentem zakończę ten podcast. Zapraszam do słuchania kolejnych odcinków i oczywiście jak zwykle mile widziane komentarze. Mówiła dla Was Magdalena Mirowicz z podcastu Zaraz Wracam. Adres podcastu Zaraz You kiss me It's gonna blow